Odcinek ósmy Groźniej przedstawiała się sprawa ściśle powiązanych ze sobą legionistów Piłsudskiego. Po nabraniu sił i stopniowym opanowaniu stanowisk w sztabie armii i dowództwach dywizyjnych i obozowych, skupili się oni pod znakiem Sosnkowskiego i Raczkiewicza, o czym londyńskie sfery sanacyjne zostały powiadomione Oczywiście nie za pośrednictwem poczty dyplomatycznej, bo ambasador Kot zarządził bardzo dokładną cenzurę, czego mu nie darowano. W dwa miesiące po grudniowej wizycie Sikorskiego w Związku Radzieckim nie można już było z tymi oficerami mówić o jego polityce. W najlepszym razie uważano Sikorszczyznę za rodzaj wallenrodyzmu, na ogół jednak była ona gwałtownie potępiana. Postępy niemieckie na frontach, acz powolniejsze, sprzyjały szerzeniu się przekonania, że dni Związku Radzieckiego są policzone. Tak głosiła opinia polskich wojskowych fachowców. O tym, że nawet w ewentualnej klęsce trzeba by dotrzymać obowiązku sojuszniczego, niewielu pomyślało. Niepodobna byłoby nie widzieć, także i tych momentów, które zadrażniały stosunki polsko-radzieckie, a od Polaków nie zależały. W ostatecznej sumie jedynym wyjściem z sytuacji byłby rozkaz wymarszu na front do walki przewidzianej w deklaracji Sikorski-Stalin. Nie przechytrzenie Stalina, lecz przekonanie ogółu Rosjan o polskim frontowym braterstwie mogło przynieść pożądany skutek. Z dala od innych trzymała się grupa oficerów z Berlingiem, Bukojemskim i kilkunastoma zdeklarowanymi zwolennikami sojuszu ze Związkiem Radzieckim, którzy słusznie widzieli interes narodu i państwa polskiego w ścisłej współpracy polsko-radzieckiej oraz w przemianie ustroju politycznego i gospodarczego Polski. W istocie byli oni lojalni wobec Sikorskiego, który na Kremlu zdolał w jednej rozmowie ze Stalinem zbudować most nad przepaścią pochłaniającą od stuleci niezliczone zasoby energii i tysiące istnień ludzkich. Tymczasem stopniowo, ale jednak bardzo szybko opinia Brytyjczyków staje się niby prorosyjska. Po przybyciu do Londynu radzieckiej misji wojskowej Dziennik Times z 10 lipca 1941 roku notuje takie przyjemne odkrycie. Ci, którzy spotykali oficerów sowieckich, ujrzeli ludzi przyjaznych, bystrych i nade wszystko całkiem pewnych tego, że Armia Radziecka i Czerwone Lotnictwo wstrzymają Niemców. Timesy doradzały Polsce bardzo mądrze. Ścisła współpraca i związek z Rosją są zasadnicze. To jest rzecz o daleko większym życiowo znaczeniu dla Polski niż jakikolwiek wynik dyskutowanych żądań terytorialnych. W News Chronicle czytaliśmy na temat obrotu wojny. Jest to fakt iście cudowny, nieoczekiwane i niezasłużone wydarzyło się. A propos... Przelotnie usłyszałem, że wówczas, 22 czerwca, kiedy to nieoczekiwane i niezasłużone się wydarzyło, uczuciowy Churchill znowu popuścił łzy szczęścia. Taki już był. Jednakże publicysta Vernon Bartlett 14 lipca 1941 roku zrazu wyjaśniał, że właśnie Związek Radziecki nie jest sojusznikiem, lecz jedynie krajem współwalczącym. Inny czołowy publicysta, Cummings, polemizował z nim, twierdząc 15 lipca, że zawarto typowy sojusz wojskowy, co zaraz potwierdził Churchill, rozwiewając te subtelne wątpliwości. A kiedy w ciągu miesiąca Niemcy zbliżyli się do Leningradu, Moskwy i Kijowa, ten sam były minister Horbelisza, który występował przeciwko sojuszowi, apelował w przemówieniu 22 lipca w Devonport o jakąś dywersję od zachodu, żeby uniemożliwić Niemcom użycie całej ich potęgi przeciwko Rosjanom. W zasadzie jednak zamożni Brytyjczycy po cichu życzyli obu walczącym stronom, aby się wykrwawiły. Wyczerpany Związek Radziecki nie sprawi Londynowi zbyt wiele kłopotu, szeptali. No i wreszcie prasa rozpoczęła nawoływanie o otwarcie jakiegoś drugiego frontu. Times z 10 października 1941 roku i szereg innych pism. Pierwsza wspólna akcja, owszem, odbyła się, ale w dalekim i bezbronnym Iranie. W sierpniu wojska brytyjskie i czerwone wkroczyły z różnych stron do kraju, przez który po kilku miesiącach zaczęła iść do Związku Radzieckiego anglosaska pomoc. Nowiutkie, ale technicznie przestarzałe już czołgi, nie na wiele przydały się Armii Czerwonej. Można było je później widzieć masami na ośnieżonych stepach. Ale samochody ciężarowe, żołnierskie obuwie i mięsne konserwy okazały rzeczywiście wielki sukurs. Najpierw jednakże dwa dywizjony brytyjskich harikanów z radarem uczestniczyły w obronie Murbańska. Rokowania na temat pomocy rozpoczęły się nie od razu. Przeciągano je. Przez kilka miesięcy trwały same przygotowania do rozpoczęcia rozmowy o dostawach. Dziennikarzowi z Associated Press na jego pytania odpisze później Stalin w porównaniu z pomocą jaką daje aliantom Związek Radziecki przez ściągnięcie na siebie głównych sił armii faszystowskich pomoc od aliantów dla Związku Radzieckiego jest na razie mało skuteczna. Dla jej zwiększenia i polepszenia trzeba tylko jednej rzeczy – Niech alianci wypełniają swoje zobowiązania w całości i w terminie. Otóż zobowiązania te oraz terminowość ich wykonania szwankowały nie tylko z powodów obiektywnych. Oficjalnie zapewniano o gorącej chęci pomocy, ale w praktyce działały hamulce. Aluzję do tego uczynił nareszcie Daily Telegraph Pisząc 16 lipca 1941 roku Wojnę tę prowadzi Rosja Bez sprzeczających się doradców i niezgód Nie ma tam proniemieckości Za kulisami na wysokich urzędach Nie ma w armiach i fabrykach fermentów Jest to walka, którą prowadzi cały naród Jak i my musimy ją prowadzić Podobnie apelowano w Timesach oraz w innych pismach Robotnicy brali takie wezwania za dobrą monetę Organizowano tygodnie produkcji dodatkowej na rzecz Armii Czerwonej Radziecką misję wojskową witano owacyjnie nawet wywieszano czerwone flagi a pierwsze czołgi dla Związku Radzieckiego ochrzczono nazwami Lenin, Timo, Marx. No i oczywiście Stalin, lub pieszczotliwie, dla Józka. Fabryki dawały wielkie ogłoszenia z sierpem i młotem. Arystokratyczne kluby zapraszały Rosjan. Prości ludzie wzruszali się i działali z całego serca, bez ukrytej niechęci czy obludy. Także i my, Polacy, doświadczaliśmy od początku podobnej serdeczności, aż do chwili, kiedy brytyjski robotnik czy żołnierz zaczął odkrywać w polskim oficerstwie taką samą w stosunku do wschodniego sojusznika obłudę, jaką widział u swoich polityków, fabrykantów i bankierów. Tak jest, postawę brytyjskiej klasy wiodącej już po podpisaniu traktatu o pomocy dobrze określił lejberzysta Prit przemawiając 20 lipca w Hornsee. Czemu ta zwłoka i wątpliwość? Odpowiedź tkwi nie w złej woli Churchilla, lecz w fakcie, że na wysokich stanowiskach wzdychano do klęski Rosji i do pojednania się z Hitlerem. W sprawach polskich na pozór wszystko szło składnie i pomyślnie. Realizacja układu i umowy postępowała. Trzeba jednak przyjrzeć się bliżej całej sprawie, żeby dostrzec pierwsze rysy na tym ogólnym obrazie i skazy na jego kanwie. Weźmy najpierw pod rozwagę sytuację militarną Związku Radzieckiego. Luftwaffe bombardowała już Moskwę. Budionny wycofał się za Dniepr. 28 sierpnia oddany był Niemcom dniepro -Pietrowsk. Przeciw natarcia Armii Czerwonej pod Homlem i Smoleńskiem zatrzymują na jakiś czas Niemców, ale coraz to nowe, przemysłowe i żyzne rejony zajmowane są przez hordy napastnicze. Związek Radziecki spodziewa się, że Polacy jak najszybciej wejdą do akcji choćby poszczególnymi dywizjami, tak jak to było we Francji. Tymczasem Polakom zależało wówczas na wystąpieniu większej całości, a więc armii albo przynajmniej korpusu. Pod koniec wojny chodziło nam przeciwnie o symboliczny udział lotniczego dywizjonu. W rezultacie Rosjanie odczuwali zawód. Druga kontrowersja wynika w związku ze sprawą pomocy dla ludności polskiej w Rosji Radzieckiej. Ponadto w olbrzymim państwie radzieckim przy centralistycznej strukturze administracyjnej i w warunkach rosnących potrzeb wojennych zarządzenia wydawane z Moskwy nie od razu bywały wykonywane na pośrednich i najniższych szczeblach. W ten sposób proces zwalniania Polaków z obozów i z przemysłu nie był szybki. W pewnej chwili Doszło do jednoczesnego uzgodnienia wszelkich tego rodzaju różnic. Cóż z tego? Z czasem okazało się, że ambasador Kut nie zyskał sobie przyjaźni, a niedawno mianowany generałem attaché wojskowy Wolikowski zupełnie opacznie pojmował swoje zadania w Związku Radzieckim tak jak nie umiał kierować wyszkoleniem w koetki do. Solidarność żołnierska Andersa w stosunku do gospodarzy wkrótce okazała się nieszczera, a jego lojalność wobec Sikorskiego zamieniła się w postawę zazdrosną i rywalizującą, wreszcie zaś wrogą. Ponadto Polacy upierali się, formalnie słusznie, ale praktycznie bez szans, przy zaliczaniu mniejszości narodowych do obywateli polskich. Najważniejsze jednak było to, że tylko niewielki odsetek oficerów polskich w Związku Radzieckim zdobył się na siłę woli, rozum i pogodę ducha, które by pozwoliły szybko zapomnieć o przejściach w niewoli i rozpocząć rzetelną, a choćby tylko lojalną współpracę z sojuszniczą Armią Czerwoną. Klimat psychiczny wytworzony przez niedawne i bardzo dawne walki polsko-rosyjskie nie sprzyjał wzajemnym stosunkom. Potrzebna była wspólna walka i wspólnie przelewana krew. Majski miał rację, kiedy o tym mówił 30 lipca na Downing Street. Poprowadzić zaś polskie oddziały w Związku Radzieckim do boju mogliby tylko oficerowie rozumiejący Sikorskiego albo przynajmniej całkowicie mu posłuszni. Sikorski posiadał takich oficerów, ale jak w Wielkiej Brytanii, tak i w Związku Radzieckim, nie oni stali na górze i nie oni wprowadzali w życie zawarte przez Sikorskiego umowy. Po paru miesiącach istnienia Mały i nierozumny sztab polski w buzu luku zaczął stawiać się wielkiemu Londynowi. Na nowym miejscu postoju w Yangi Jul pod Taszkientem dowódca armii wschodniej zdecydował się obrać już wyraźnie nową drogę. Nawiasem dodajmy, że w języku uzbeckim Yangi Jul nie oznacza nic innego jak nowa droga pełni przesądów kandydaci na dyktatorów czepiają się takich znaków wróżebnych jak tonących chwyta za byle sląg bo oto postępy niemieckie na frontach acz powolniejsze teraz sprzyjały szerzeniu się przekonania że dni Związku Radzieckiego są policzone tak mówiła opinia polskich wojskowych fachowców również i w Związku Radzieckim Skwapliwie wyciągano z takich przewidywań konsekwencje, nie mające nic wspólnego z uczciwym żołnierskim zobowiązaniem, no i z troskami o przyszłe losy narodu. Mimo to prestiż generała Sikorskiego rósł, a przyjaźń z zachodu dla Polski i Polaków zwiększała się nie tylko dzięki zaletom duchowym i pracowitości generała. Miał on wszędzie legiony pomocników, szarych i prostych, o których nie zawsze wiedział. Bywało nawet i tak, że ci najlepsi współpracownicy, skromni i nie liczący na żadne wyróżnienia i nagrody, nie pokutowali za nic innego jak właśnie za wykazaną wartość na polu wojennym, technicznym lub społecznym oraz za wierność zasadom Sikorskiego. W dywizjonach lotniczych obsypywano naczelnego wodza kwiatami, żołnierstwo go kochało, ale w ściśle otaczającym generała zespole starszych oficerów uważano, aby izolować naczelnego wodza od jakichś nowych ludzi, a w szczególności od młodzieży. Poszczególni szefowie oddziałów sztabu często żądali od przyjmowanych przez generała żołnierzy, złożenia pisemnych lub ustnych relacji o przebiegu audiencji, szukając w tym dla siebie wskazówek praktycznych. Wreszcie, prócz separowania naczelnego wodza i premiera od masy żołnierzy, nastąpiły posunięcia mające na celu zaszachowanie polityki Sikorskiego od góry, od strony stosunków jego z War Office i z samym Churchillem. Oto w kwietniu 1942 roku generał Anders przyleciał do Londynu. Po drodze w Teheranie i Kairze ponowił kontakty z brytyjskimi osobistościami, sugerując im wzmocnienie sił brytyjskich na Środkowym Wschodzie przez polskie dywizje ze Związku Radzieckiego. Zresztą wyprowadzenie całej armii Anders zapowiadał sekretnie już przedtem, między innymi wobec mnie. W Londynie generał ten odbywał narady z polskimi przeciwnikami polityki Sikorskiego i znów z Anglikami. Po powrocie Anders jest już pewny siebie i ponad głową Sikorskiego przekazuje Stalinowi propozycję przesunięcia całości Armii Wschodniej do Iranu. Daremnie rząd polski depeszuje wtedy do Andersa, że dla celów wyższej polityki Wojsko Polskie ma pozostać w Związku Radzieckim. Anders nawet nie bierze tej depeszy pod uwagę. Zresztą już w pierwszej dyskusji z generałem Sikorskim Stalin powiedział, że jako stary człowiek wie, jeżeli wojsko wyjdzie z obszarów Związku Radzieckiego, to już nie powróci na nie. W tymże grudniu 1941 roku generał Sikorski oświadczył, że Polacy zawsze dotrzymują żołnierskich sojuszów, ale Brytyjczycy wciąż zabiegali o to po porozumieniu się ponad głową Sikorskiego z Andersem, który sam całą sprawę zainicjował przedtem u Stalina. W ten sposób Sikorski znalazł się w sytuacji przymusowej, bo zdecydowali za niego całą rzecz Anders i Churchill, zapewne za zgodą Roosevelta. I oto skutek. Rząd radziecki zgadza się uczynić zadość staraniom dowódcy armii polskiej w Związku Radzieckim generała dywizji Andersa o ewakuację oddziałów polskich z kraju rad na teren Bliskiego Wschodu. Krótko mówiąc, Rosjanie pozbywali się w Andersie nielojalnego sojusznika. Anglicy zaś otrzymywali w jego osobie wykonawcę swoich przyszłych planów. Po pierwszej ewakuacji w kwietniu 1942 roku 30 tysięcy żołnierzy i 14 tysięcy cywilów nastąpiła druga i ostatnia w sierpniu tegoż roku która objęła 71 tysięcy wojska i parę tysięcy ludności cywilnej. Ale w tym czasie, w lecie 1942 roku, pomoc dywizji polskich na froncie radzieckim była w istocie pożądana. W końcu lipca padło Rostów. Niemcy kierowali się na Kubań, przecinając linię kolejową z Krasnodaru do Stalingradu, a pod Woronerzem toczyły się bardzo ciężkie walki. Dowództwo radzieckie obeszło się jednak bez Polaków. Polacy zdradzili. Rozległo się wtedy po całym Związku Radzieckim jak długi i szeroki. Żołnierzowi, chłopu i robotnikowi nie trzeba było żadnej propagandy, żeby tak właśnie osądzić sojusznika. Jak do tego doszło? Otóż w roku 1942, pod koniec lata, Churchill powrócił z Moskwy do Londynu, bardzo już zaniepokojony o dalszy bieg wypadków. Co prawda Niemców odparto od Moskwy i Leningrad trzymał się nadal, ale ich napór w kierunku Wołgi i Kaukazu trwał dalej. Już około 40-50 milionów ludności europejskiej Związku Radzieckiego zostało wraz z miastami i fabrykami zagarniętych przez najazd, a przemysł uralski i zauralski z wielkim trudem uzupełniał potrzeby frontu. Poglądy wojskowych, którzy polegali również na opinii polskich znawców, m.in. generała Andersa, przewidywały utratę przez Związek Radziecki Stalingradu i naftodajnych terenów nadkaspijskich, a więc i otwarcie dla Hitlera dróg na Iran, Irak, Afganistan, wreszcie Indie. W tak przewidywanej sytuacji powstawała konieczność przygotowania się do otwarcia nowego frontu kaukasko-perskiego. Stawiając krzyżyk nad możliwością dalszego oporu Rosjan, Churchill tym gorliwiej zabiegał o przejęcie tych kilku polskich dywizji sformowanych na terenie Związku Radzieckiego. Plany generała Sikorskiego, jak wiemy, polegały na tym, że jego armia wschodnia wesprze któryś z frontów radzieckich. On sam zapowiadał stanięcie na jej czele. Patrz, mój pamiętnik, wbrew rozkazowi. Zaś szef sztabu, generał Klimacki, po swoim i naczelnego wodza powrocie ze Związku Radzieckiego, mówił, że być może cały sztab przeniesie się wkrótce na wschód. Kto wie, może premier Churchill, który tak serdecznie złączył Polaków i Rosjan, a teraz musiał ich poróżnić, Znowu uronił łzę? Rosjanie rozumieli Churchilla. Politykę mieli twardą, ale wyraźną. Jeszcze na wiosnę 1942 roku w Palewi podczas pierwszej ewakuacji kapitan NKWD, Jewstratow, Stratow, podpiwszy sobie i pogardliwie spoglądając na Anglików, mówił do mnie, czemu wy, Polacy, idziecie do tych świń? Oni was jeszcze sprzedadzą. A w sferze wyższej polityki Moskwa odnosiła się sceptycznie do pięknych słów i komplementów, bo od lipca 1942 roku dostawy do Związku Radzieckiego zaczęły się kończyć. Wolania o front w Europie także ucichły. O to, żeby sojusz ze Związkiem Radzieckim traktować na serio we własnym zresztą interesie, Szermował wśród niewielu generał Sikorski, jeszcze tak niedawno zdecydowany stanąć na czele Armii Wschodniej. Wobec tego potrzebne były słowa. W końcu 1942 roku Lord Beaverbrook, słuchajcie, słuchajcie, oświadczył w Nowym Jorku. Wojna może być skończona w roku 1942. Komunizm Stalina wyłonił najdzielniejszą armię Europy. Komunizm Stalina służy nam przykładami patriotyzmu, który dorównuje najbardziej pięknym przykładom zapisanym w historii. Komunizm Stalina stworzył najlepszych generałów tej wojny możemy dowoli podziwiać nieszczerość, ubogość i przewrotność ówczesnego brytyjskiego rozumienia, wciąż mało liczącego się z takimi realiami, jak siła obronna tudzież rezerwy Związku Radzieckiego i jak samobójcze dla samej Wielkiej Brytanii skutki dotychczasowej dwulicowej gry. Dziesiątki tysięcy ofiar, ruina wielu brytyjskich miast kolosalne straty na morzach i za morzami, utrata prestiżu i utrata twarzy, wreszcie w stosunkach polsko-radzieckich krętactwo, oto wynik kramarskiej taktyki przede wszystkim Londynu, który przez tyle czasu nadawał ton całej dyplomacji europejskiej. Ale generał Sikorski, Znalazłszy się w samym gnieździe brytyjskich kupczyków, fantastów, nieuków i pokerzystów, miał jeszcze szansę wyzyskania dla sprawy polskiej tego autorytetu, jaki szybko zdobył sobie w opinii Zachodu. Na przeszkodzie stanęli mu Polacy. Urodzaj na Kordianków Począwszy od roku 1935, zaraz po śmierci Piłsudskiego, zaczęły się w Polsce mnożyć porozumienia młodzieży oficerskiej. Był to skutek ideowej pustki i gospodarczej bezbronności zawinionej przez kierownictwo kraju. Mam tu na myśli nie ugrupowania bardziej znane, powolane przez organizacje partyjne starszego pokolenia, ale właśnie zmowy samorzutne i odrębne, zwykle wynikające z najlepszych patriotycznych intencji a nacechowane brakiem zaufania zarówno do stronnictw, które zabagniły sytuację w latach 1918 26 jak i do sztucznych tworów piłsudczyzny w rodzaju bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, Legionu Młodych, czy wreszcie sławetnego obozu zjednoczenia narodowego. Rzecz prosta, inicjatorom takich sekretnych kulek Brak było elementarnej wiedzy politycznej i społecznej. Kierowali się oni głównie własną gotowością do poświęceń w imię ratowania ojczyzny i negacją wobec istniejących stosunków. Przy tym pilnie poszukiwali jakiejś przewodniej idei, programu i przywódców. Prędzej czy później takie grupki i spiski o ile przetrwały, stawały się obiektem penetracji czynników zaniepokojonych lub zainteresowanych inaczej. Na przykład organizacja typu zakonnego, utworzona przez lotnika Władysława Polesińskiego, zginął w roku 1939, była ścigana przez władze wojskowe i kościelne, a znów do kierownictwa innej, działającej już podczas okupacji organizacji, Zakradło się gestapo. Wreszcie rozwijający się we Francji i Anglii łańcuch dobrych przyjaciół uzależnił się od ludzi z opanowanego przez sudczyków kontrwywiadu.